Na co dzień nie zajmuję się jakoś tak. tak specjalnie zawodowo ani kosmosem, ani historią Związku Radzieckiego, ale robię to hobbystycznie. Zostało mi, bo jak byłem całkiem mały, to Związek Radziecki jeszcze istniał i wtedy mieliśmy trochę innych idoli niż mają chociażby moje dzieciaki. Chociaż na wojnę bardzo wcześnie obejrzałem i zostałem do dzisiaj. Będziemy rozmawiali o misji Sojuza 4 i Sojuza 5. Była to pierwsza w historii yy, misja ko kosmiczna, orbitalna, w czasie której doszło do połączenia dwóch załogowych pojazdów i do wymiany załogi na orbicie. Tego typu rzeczy działy się już wcześniej. Chociażby Amerykanie na statkach Gemini dokowali do bezzałogowego yy, pojazdu Agena i doprowadzili do, do połączenia statków Gemini 7 i Gemini 6A. Ale to było trochę co innego. Tam nie doszło do spotkania załogi. Rosjanie jako pierwsi przeprowadzili taki manewr. Przy czym? Generalnie rzecz biorąc to było tak, że Rosjanie do tej pory bardzo, bardzo wygrywali. We wszystkim. Mieli pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, Sputnika 1. To była mniej więcej tej wielkości kulka z czterema prętami. I nadawała sygnał na dwóch różnych częstotliwościach. Nie robiła nic więcej, ale nikt wcześniej tego nie osiągnął. Śmieszne jest trochę, że cały radziecki program załogowy tak naprawdę wziął się z ambicji jednego człowieka, Sergeja Koroliowa, który był oddelegowany do tego, żeby dla Armii Czerwonej robić rakiety balistyczne międzykontynentalne, żeby można było tych zaplutych karów reakcji imperialistów z Ameryki zbombardować atomem. Facet mierzył trochę wyżej i przy okazji zupełnie na boku dzielił sobie program kosmiczny. No i w pewnym momencie okazało się, że oni w stanie są wystrzelić sztucznego satelitę. Zadzwonił do Moskwy i powiedział, towarzysz pierwszy sekretarzu jest taki, tak. Wielki sukces socjalistycznej, komunistycznej nauki radzieckiej. Klaszczcie. No i towarzysz pierwszy sekretarz zaklaskał i stąd się wziął radziecki program kosmiczny z grubsza. W 57 roku wypuścili pierwszego sztucznego satelitę. Jeszcze w tym samym roku wysłali pierwszą, yy, mówi się umownie, że pierwszą żywą istotę na yy, orbitę, chociaż tam wcześniej wysyłano jakieś muszki owocowe tego typu rzeczy, ale wysłano saka, psałajkę. To jest taka bardzo piękna historia o tym, jak ten pies Łajka poleciał tam, latał w tym kosmosie. Generalnie oni tam sprawdzali jej puls cuda, a potem podano jej jedzenie ze środkiem usypiającym i ona zdechła na tej orbicie. To jest wszystko główno prawda. Pies zdechł prawdopodobnie zaraz po wejściu na orbitę z szoku i z przegrzania. Ale ujawniono to dopiero mniej więcej w 2002 roku. No nie można było powiedzieć, że coś się nie udało. Faktem jest, że wystrzelili. Następnie, 12 kwietnia 1961 roku Rosjanie wysłali w kosmos pierwszego człowieka, towarzysza Jurija Aleksiejewicza Gagarina, który był nie tylko pierwszym kosmonautą, ale w ogóle pierwszym człowiekiem w kosmosie. Są różne teorie spiskowe na temat tego, że wcale nie był pierwszy. Bohaterem jednej z nich jest człowiek, który do dzisiaj gorąco zaprzecza, jakoby poleciał w kosmos i tam zginął. Następnie... Rosjanie generalnie rzecz biorąc cały czas byli o krok przed Amerykanami Amerykanie gonili ich, ale w momencie kiedy Rosjanie wysłali jednocześnie dwa statki Wostok 3 i Wostok 4, które odbyły wspólny, jednoczesny lot po orbicie to nie było jeszcze spotkanie na orbicie to absolutnie nawet nie mówimy o tym, że oni się zbliżyli na odległość mniejszą niż kilka kilometrów, ale to był sukces Amerykanie wysyłali wtedy jeszcze loty suborbitalne na Merkurych Następnie Amerykanie wysłali kobietę w kosmos w 1963 roku. To była pierwsza kobieta i przez prawie następne 20 lat w zasadzie jedyna, która poleciała w kosmos, bo kolejną kobietą, która w kosmos poleciała była Amerykanka Sally Wright na wahadłowcu i to był początek lat 80, więc trochę się zeszło. Potem cały czas próbując wyprzedzić Amerykanów, Rosjanie wysłali statek Voschot-1. To była super nowoczesna radziecka konstrukcja, bardzo zaawansowana. Od Wostoka różniła się tylko tym, że w środku była kanapa z trzema miejscami, a nie z jednym. Oprócz tego zrobiono tam taki dziwny manewr, że przesunięto siedziska o 90 stopni, więc o ile w Wostokach kosmonauta siedział tak i tu miał wszystkie zegary, to w Wospodach dowódca w wyprawie siedział tak, a zegary miał tu jesteście w stanie teraz wyobrazić sobie na ile zaawansowana to była technika jak absolutnie straszne było to, co ci ludzie robili, jakim musieli się wykazać po pierwsze bezgranicznym oddaniem rządowi, który wysyłał już takie misje, a po drugie bohaterstwem do pewnego stopnia. I to był rok 64. Następnie wysłali wtedy trzech ludzi na orbitę. Jednym z nich był Władimir Komarow, który jako pierwszy człowiek poleciał w kosmos po raz drugi w 1967 roku w misji Sojuz 1. O tym za chwilkę. I w następnym roku kolejny sukces Aleksiej Leonów jako pierwszy człowiek w historii wychodzi w kosmos. Ubrany w skafander Orłan wychodzi przez śluzę, prezentową rozwijaną śluzę Woschoda 2. Spędza w próżni 12 minut, z czego mniej więcej 8 poświęcił na to, żeby dostać się z powrotem do śluzy, ponieważ jego skafander nietestowany w warunkach próżni, bo nie było jak zesztywniał i facet miał kłopot z tym, żeby wrócić do statku. <śmiech> Powiedział takie bardzo ładne zdanie jako pierwszy. Wyszedłem tam, gdzie nikt nigdy nie był tutaj dochodzimy do misji Sojuzów, <coughs> ponieważ Leonow zrobił to, co potem było podstawą misji Sojuza 3 i 4. Wyszedł w kosmos. Wyszedł przez właz w tym skafandrze i wykonywał tam pewne jakieś tam manewry. I do tego momentu było wszystko świetnie, Rosjanie szli po prostu zawsze o jedną długość przed Amerykanami, zwyciężali. Natomiast zaczęły się problemy, dlatego, że Amerykanie w tamtym momencie już pracowali nad programem kosmicznym o nazwie Apollo. Nad programem, który nastawiony był na to, żeby, jak to powiedział prezydent Kennedy, przed końcem dekady człowiek wylądował na srebrnym globie. Rosjanie, teraz się mówi, nigdy nie mieli zamiaru lecieć na księżyc. Ich to kompletnie nie obchodziło. Natomiast w związku z tym, że Amerykanie postanowili lecieć na Księżyc, no to Związek Radziecki nie mógł być gorszy i zaczęli dziergać jakieś swoje programy. Program y, rosyjski, program księżycowy to jest zupełnie inna bajka na zupełnie inną opowieść. Faktem jest, że y, był dramatycznie nieudany. Zaprojektowano rakietę N1, która była koszmarnie skomplikowana i niewydajna. Odbyto trzy starty, z czego y, wszystkie trzy były nieudane. Jeden się chyba w ogóle nie oderwał od Ziemi. Jedna wybuchła na wyrzutni, chyba w ogóle nie startując. Z tego, co dobrze pamiętam, jedna wybuchła w trakcie lotu. Zarzucono. Natomiast po programie kosmicznym został statek o nazwie Zond, który po rosyjsku oznacza to sondę, który miał służyć do lotu na Księżyc. I zostały systemy dokowania do lądownika, do lądownika o nazwie ŁOK, łunnej orbitalnej KRA, czyli księżycowy statek orbitalny na tej podstawie zaczęto rozwijać nowy projekt, który nazywa się Sojuz. Jest to statek, który został oblatany w 1967 roku i statki Sojuz latają do dzisiaj. W chwili obecnej są podstawą transportu na Międzynarodową Stację Kosmiczną i są to jedyne załogowe statki kosmiczne, które na nią latają i jedne z dwóch funkcjonujących, pracujących załogowych statków kosmicznych. Drugimi są chińskie statki Shenzhou, które są kopią Sojuzów. Konkretnie są kopią wersji Sojuz TMA z nieco przebudowanym tym przedziałem orbitan. Sojuz Latają do dzisiaj w tym roku miała premierę. Najnowsza wersja Sojuz MS. Mówi się, że to jest ostatnia i że ma zostać zastąpiony przez rosyjski statek o nazwie Federacja. Jak będzie zobaczymy. W każdym razie 50 lat służby robi wrażenie. Ale Sojusz, mimo że ostatecznie okazał się tak ogromnym sukcesem dla Związku Radzieckiego był w pierwszej chwili porażką. W 1967 roku za sterami Sojuza 1 usiadł Władimir Komarow, weteran lotu Woschoda 1 poleciał na orbitę. Na orbicie e, okazało się, że nie działają w zasadzie żadne systemy. Zaczęło się od tego, że nie rozłożył mu się jeden z paneli słonecznych, w związku z tym miał za mało mocy, żeby wykonywać manewry. E, to, że panel się nie rozłożył, sprawiło, że nie rozłożyła się część innej e, automatyki, między nimi część anten. Finał był taki, że próbowano Komarowa sprowadzić z orbity przedwcześnie. E, facet wyczyniał tam naprawdę cudale, nie udało mu się z tym sojuzem nic zrobić. Ostatecznie Podczas lądowania nie otworzyły mu się spadochrony, uderzył o ziemię i razem ze statkiem spłonął. To był, słuchajcie, szok nie tylko dla Związku Radzieckiego, ale dla całego świata, bo to był pierwszy przypadek, kiedy człowiek zginął w trakcie misji kosmicznej. To nie był pierwszy przypadek przy programie kosmicznym, bo wcześniej wydarzyła się chociażby katastrofa Niedzielina na Bajkonurze, w której zginęło 96 osób z odsłowiny Ziemnej wcześniej miał miejsce pożar w czasie ćwiczeń w kapsule Apollo Jeden, gdzie trzech astronautów zginęło, ale to nie było w trakcie misji. Komarów wracał z kosmosu, rozbił się, zginął. Świat wstrzymał oddech. Rosjanie generalnie rzecz biorąc w tym momencie zostali w tak ciemnej dupie, że to jest niewyobrażalne. Na dwa lata wstrzymali wszelkie loty, wszelkie działania. Sojuz wrócił do biur projektowych i rzeczywiście e, półtora roku później wystrzelono e, nowego Sojuza Sojuza 3 którym kierował Bieregowoj odbył on e, lot razem z bezzałogowym Sojuzem 2 miał przetestować dokowanie i wspólne manewry, przy czym e, to mu się nie udało teraz mówi się, że dlatego, że Biregowoj zapomniał swojego sojuza obrócić o 180 stopni. Podszedł do niego dokładnie w takim układzie, w jakim był, była dwójka bezzałogowa. A żeby zadokować, to wyglądało tak, że sojusz składa się z trzech przedziałów. Z tyłu jest taki beczkowaty przedział narzęciowy, tam są silniki, telemetria, automatyka, awionika. W środku jest przedział w kształcie dzwonu, który służy za lądownik i z niego jest przejście do kulistego przedziału orbitalnego. Na szczycie przedziału orbitalnego są cumy. Wyglądało to tak do tej pory zawsze, że w tych pierwszych sojuzach jeden miał lejek z dziurą, a drugi miał taką sondę, Boles, która wjeżdżała w ten lejek i zaczepiała o to. Potem zostało to przebudowane tak, że ten fragment z sondą był jednocześnie włazem, który otwierano, wciągano do środka i otwierało się przejście, bo w ten sam sposób Rosjanie latali na stacje kosmiczne z serii SALUT, stacje kosmiczne, która pierwsza z nich została uruchomiona w 1971 roku, a to co lata teraz nad nami, czyli międzynarodowa stacja kosmiczna. Jeden z jego głównych modułów, zwiezda, oparty jest dokładnie na tej samej konstrukcji stacji DOS, czyli Długowiermienna naja i orbitalnej Stacja, na tym samym, co w 1971 roku Rosjanie wysłali w kosmos. Tylko zostało zbudowane już mniej więcej w połowie lat 90. Po dużych modyfikacjach, po doświadczeniach ze stacji późniejszych, Zmira między innymi. Faktem jest, że Bierekowoj poleciał na orbitę, ale się nie udało. Oczywiście Związek Radziecki odtrąbił sukces, bo cokolwiek Rosjanie zrobili, to było tak jak miało być. W tamtych czasach nie mogli sobie pozwolić na to, żeby się przyznać do tego, że coś spaprali, coś poszło nie tak. Bieligowo miał polecieć, wykonać manewry, wylądować, wszystko było dobrze. I tu jest jeszcze jedna rzecz. Oni się bardzo śpieszyli z przygotowaniem tej załogowej misji, dlatego że w 1968 roku zdarzyło się jeszcze jedna tragedia. Mianowicie stracili jednego ze swoich największych bohaterów, Jurija Gagarina. On zginął w trakcie oblatywania, w trakcie testowania nowego modelu samolotu. Trudno powiedzieć tak naprawdę do końca, jakie były przyczyny katastrofy. Mówi się o błędzie pilota, mówi się o wielokrotnych błędach obsługi naziemnej, które dopuściła do samego lotu. Mówi się też o tym, że konstrukcja nie do końca była sprawdzona. No, ale generalnie Gagarin był oblatywaczem, jego zadaniem było sprawdzanie takich konstrukcji. W każdym razie on razem z instruktorem zginęli. To był duży cios. Rosjanie potrzebowali spektakularnego sukcesu, bo już było wiadomo, że ich program księżycowy jest do dupy i nic z tego nie będzie, nikt nigdy nie polecił. W związku z tym przygotowali misję Sojuz 4, Sojuz 5. To miało być bardzo proste. W Sojuzach lecą dwie załogi, łączą się na orbicie. Część załogi wychodzi, przechodzi do drugiego, lądują. W teorii jak najbardziej osiągalne przetestowali łączenie i tego typu manewry na bezzałogowych egzemplarzach sojuzów wysyłanych pod nazwą Kosmos. Oni wszystko, co było testowe, nieudane albo bezzałogowe nazywali Kosmos. Jak leci, tylko nadawali kolejne numerki. Dzięki temu udało mi się ukryć bardzo wiele fakapów, które normalnie powinny wyjść. Wyznaczono datę misji na 1969 rok na styczeń. Mimo, że, e, tak jak mówię, bezzałogowe loty trwały od 1967, od e, katastrofy, w której zginął Komarow. Do końca nie było wiadomo tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. Problem polegał na tym, że sojuzy były cały czas e, no, pionierskimi konstrukcjami, bardzo nowoczesnymi jak na tamte lata, ale nie do końca sprawdzono możliwości. Początkowo miano wysłać dwie załogi po dwie osoby, Ze względu na to, że e, była obawa, że systemy spadochronów nie będą w stanie wytrzymać na przykład lądowania z trójką kosmonautów. Mimo wszystko ten lądownik Sojuza to jest spora masa i dodatkowo ludzie, chociaż Rosjanie mieli naprawdę ogromne obostrzenia, jeżeli chodzi o e, to jakie warunki fizyczne musieli spełniać kosmonauci. Dopuszczalny maksymalny wzrost, dopuszczalna maksymalna waga. Kiedy na przełomie lat 80. i 90. Amerykanie zaczęli latać sojuzami w ramach współpracy Szatul-Mir, to sojuza trzeba było przebudować. bo Okazało się, że generalnie astronauci od kosmonautów są średnio o kilka centymetrów wyżsi i średnio 10 kg ciężsi i żeby oni byli w ogóle w stanie zmieścić się w tych wszystkich pojazdach, to e, no, trzeba było je przebudować. Tu taka ciekawostka jest na przykład Mirosław Hermaszewski, jedyny Polak, który poleciał w kosmosu, również leciał e, Sojuzem, konkretnie Sojuzem 30. E, był stosunkowo wysoki jak na kosmonautę, ale facet miał e, tą ciekawą właściwość, że on się składał jak scyzoryk. Jak wpakował się do kapsuły, to się okazało, że tak idealnie siedzi, że się mieści. Mimo tego, że naprawdę jest to wysoki, wysoki facet. On był szczupły w tamtych czasach. Zresztą do dzisiaj wygląda całkiem nieźle mimo upływu lat. <grym> idealnie tak się złożył, że stwierdzili dobra, to ty będziesz głównym, a Jankowski zostanie twoim dublerem. I to on właśnie poleciał. Ale to dygresja. E ostatecznie inżynierowie pracujący nad Sojuzami opracowali taki system spadochronów który zapewniał lądowanie dla trzech ludzi dostali zielone światło był jeszcze problem dlatego, że były dwa pomysły na to jak przeprowadzić dokowanie albo na automatach automaty, które montowano w Sojuzach były to dwa czy trzy systemy zmieniające się na przestrzeni lat, one bywały zawodne generalnie rzecz biorąc zdarzało się często, że coś poszło nie tak. W ten sposób na przykład nie udała się misja Sojuza 10, który nie dał rady połączyć się z, ze stacją Salut 1. Potem mm. zaczęto szkolić wszystkie załogi, bo w tamtych czasach jak leciało trzech kosmonautów, to wszyscy byli przeszkoleni tak samo. nie? Tak jak teraz, że jest dowódca, pilot i, i, i naukowiec i każdy umie co innego. Tam było tak, że jeżeli coś mogło się spieprzyć, to należało zakładać, że się spieprzy, więc wszyscy byli przeszkoleni we wszystkim. I używali systemu, który do dzisiaj jest używany na międzynarodowej stacji kosmicznej, nazywa się TORU. Polega to na tym, że masz kamerę i dwa joysticki. I tymi joystickami sterujesz silnikami Sojuza, a na kamerze teoretycznie widzisz, w jakiej odległości jesteś od obiektu, do którego dokujesz. Generalnie rzecz biorąc, Władze naciskały na kosmonautów, żeby robić wszystko automatycznie. Ostatecznie wydano pozwolenie na to, żeby, przeprowadzono, żeby przeprowadzić dokowanie ręcznie przy założeniu, że jeżeli cokolwiek zacznie iść nie tak, natychmiast przeprowadzacie dokowanie automatycznie. Przełączacie się i do widzenia. Podjęto decyzję, że do odbycia spaceru kosmicznego do wyjścia w przestrzeń koniecznych jest dwóch ludzi. Wynikało to z doświadczeń, które zdobył Aleksiej Leonow. Ten człowiek który utknął poza śluzą i nie mógł wejść. W takiej sytuacji obecność drugiego kosmonauty prawdopodobnie no, zwiększyłaby szansę przeżycia spacerowicza wielokrotnie. bo W momencie, kiedy masz drugiego człowieka, który jest w stanie ci coś przytrzymać, wyprostować rurę tlenową, podać linkę, osiągane są rzeczy, które dla jednego kosmonauty w zasadzie nie są możliwe do zrobienia. I wyznaczono w związku z tym załogę że muszę znaleźć ten fragment, bo pierwszy start wyznaczono na 13 stycznia 1939 roku w poniedziałek. Dla nas poniedziałek 13 to nie jest nic wielkiego, natomiast Rosjanie, tak jak my uważamy, piątek 13 za feralny, oni uważają poniedziałek. Ale zabobon jest tak jak religia, dobry dla ciemnego ludu. Światła radziecka, siła przewodnia narodu nie będzie się takimi rzeczami przejmowała. W związku z tym, 13 w poniedziałek na stanowisku startowym na Bajkonurze zasiadł za sterami kosmonauta. Była godzina 13, na którą wyznaczono start misji, kiedy okazało się, że e, sojusz nigdzie nie poleci. Było minus 24 stopnie. E, Rakieta R-7, która była używana wtedy do wynoszenia pojazdów Sojus, obecnie używa się rakiet klasy sojuz 2A, stała, ale bardzo mocno kołysała się, bo był bardzo silny wiatr. I tuż przed samym startem okazało się, że żyroskopy rakiety nie działają w sposób przewidziany w specyfikacji i w związku z tym nie będzie można startować. Przerwano start. Słuchajcie, to się nigdy wcześniej nie zdarzyło w radzieckim programie kosmicznym, żeby przerwano start, który już był w trakcie. Następne dwie godziny towarzysz szatało, który był pilotem tego Sojuza, kosmonautą, siedział na wyrzutnię, a następnie ściągnięto. Było coś, co absolutnie nie rokowało, bo tak jak mówię, nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Ściągnięto go odesłano do kwater. Cały czas kosmonauci dyskutowali jeszcze ze swoimi przełożeniami. Kłócili się o to, o czym wspominałem wcześniej. O to, w jaki sposób będą dokować. Czy ręcznie, czy automatycznie. Oni wszyscy, a to było czterech naprawdę świetnych, doskonale wyszkolonych, bardzo odważnych młodych ludzi byli przekonani, że są w stanie zrobić to ręcznie, bo ćwiczyli to setki razy na symulacjach i nie oszukujmy się też, nie? Młode, fajne chłopaki chcieli pokazać, że potrafią. Już byli gierojami sowiecka Wasajuza jako ludzie, którzy zostali wyznaczeni do lotów w kosmos, ale chcieli jeszcze sobie poszaleć. Ostatecznie 14 stycznia 1969 roku o godzinie 10.30 Szatałow ponownie zasiadł w kabinie Sojuza i okazało się, że w systemach rakiety R-7 jest usterka. Usterka, która wymaga, wiecie, rakiety startują stojąc. Przy czym na pewno część z Was przynajmniej widziała tak zwany pociąg sojuz. Rakietę przewozi się na stanowisko startowe poziomo, tam dopiero napełnia ją paliwem, dzięki czemu ona jest dociążona i może pionowo stać, nie bojąc się wiatru. Okazało się, że to jest usterka tego typu, który wymaga spuszczenia paliwa i położenia rakiety na bok, żeby się w ogóle dostać. Eee, no zrobił się pożar w burdelu, jeden z techników z pasa startowego rozebrał się do gaci, otworzył właz serwisowy w rakiecie i przy minus 20 stopniach wlazł do środka i sam wymienił podzespół, który się zepsuł. Bo inaczej w kombinezonie nie przecisnąłby się przez włas serwisowy. <głos> nie było miejsca chłopak wczołgał się po prostu przez wąski otwór do wnętrza rakiety i ręcznie przy pomocy kluczy wykręcił pod zespół następnie założył nowy i wyczołgał się z powrotem przy mrozie w okolicach minus 20 stopni nie wiem jak facet się nazywał ale podejrzewam, że powinien był dostać tak samo jak kosmonauci tytuł bohatera Związku Radzieckiego i Złotą Gwiazdę Włodzimierza Ilicza Lewinę Cóż, start odbył się bez żadnych przeszkód. Szatałow e, dostał się na orbitę. Sam lot na orbitę trwa kilkanaście minut. Jest to kilka minut naprawdę paskudnych mm. przeciążenia. W tamtych latach e, warunki były jeszcze gorsze, przeciążenia jeszcze silniejsze. Tak, I generalnie, że biorąc, tak na poziomie kilkunastu G? E, na poziomie kilkunastu G nie, ale przy takich rutynowych startach to były przeciążenia dochodzące do sześciu, czasem do siedmiu. E, absolutny rekord mm, pobiła załoga bodajże, nie pamiętam numeru misji, ale to chyba był 18A która wybuchła pod nimi rakieta na lądowisku starto na startowisku i zostali uratowani przez ten system ucieczkowy, system małych rakiet, które są zamontowane na kapsule, które zrywają Sojuza z rakiety i odlatują na kilka kilometrów od wybuchającej rakiety. Oni mieli przeciążenia Dochodzące właśnie do kilkunastu g. Nic się nikomu nie stało, chociaż generalnie tam potracili przytomność w trakcie tej ucieczki. E, tak, dla zrozumienia, to tak. E, kilkanaście g, to znaczy, że wahaj w kilkanaście razy więcej. Mm -hmm. Czyli zamiast 60 kg, tak w tak, niektórych szczupliwach ma 600 kg. No. Praktycznie nikt nie wierzy, że człowiek może takie rzeczy przechodzić. Nowi ludzie, radzieccy, heroje robili takie rzeczy, nie, że celowo, ale, ale potrafili. Słuchajcie, dobrze wiemy, to już Lem napisał, że e, przecież nikt nie ustoi przy pięciu. <śmiech> Wracając z Szatałow dotarł na orbitę, sześć godzin po starcie przeprowadził transmisję telewizyjną, e, przeszedł po statku, zaprezentował dwa tłuste fotele czekające na kolegów, którzy mieli polecieć następnym sojuzem i na których czekał, a potem poszedł spać w module orbitalnym, w tym okrągłym, który służył do rekreacji. Rankiem 15 stycznia z Baikonuru wystartowała druga rakieta R-7 wynosząc na orbitę statu, statek Sojuz 5. Jego pilotem był Borys Wołynow, a jego towarzyszami inżynier lotu Aleksiej Jelisiejew i badacz kosmonauta Jewgini Chrunow. Borys Wołynow był pilotem. Jego zadaniem było polecieć, wykonać manewry, połączyć się z szatałowem, a następnie Chrunowa i Jelisiejewa wypuścić i wrócić samodzielnie. Wydawałoby się, że proste. Pół godziny przed startem Sojuza 5 spalił się jeden z podzespołów elektrycznych. <grym> Znowu obsługa kompleksu startowego na miejscu dokonała wymiany na szybko. nawet. Historia nie mówi nic na ten temat. Być może ten był dostępny bezpośrednio. Nie trzeba było je ciągnąć przez wnętrzność rakiety. O godzinie 10.00 Sojusz 5 zgodnie z planem wszedł na orbitę Ziemi i zaczął doganiać Sojusa 4 odległego o 1200 km. Wygląda to tak, że jeden leci, a drugi leci za nim na tej samej orbicie troszkę szybciej. I po prostu doganiają się w ciągu kilku e, okrążeń. Załogi odpowiednio Sojusz 4 z szatałowym na pokładzie o kodzie wywoławczym Amur oraz Bajkał z Sojus 5 z pilotem borisem Wołynowym. To jest taka ciekawostka, że kody wywoławcze były wspólne dla całej załogi. Jeżeli leciało więcej niż jeden kosmonauta, to tak jak w tym wypadku Wołynow miał kod wywoławczy Bajkał 1, jego towarzysze odpowiednio drugi i trzeci kosmonauta Bajkał 2, Bajkał 3. I Rosjanie utrzymali to potem przez następne dziesięciolecia przy lotach na stacje kosmiczne. Sojuzy. Ciężko się pomylić. Tak, to jest bardzo prosta rzecz. Sojuzy nawiązały łączność radiową. Tutaj Rosjanie nigdy nie zaniedbywali takich drobiazgów. Załoga Sojuza 5 wiozła prasę świeże, poranne wydania radzieckich gazet oraz listy dla szatałowa. Zobaczcie, słuchajcie, nie? On poleciał, jest w kosmosie, a my tu fafarafa, wieziemy mu pocztę, patrzcie i prasę, nie? Radziecka myśl naukowa, techniczna, po prostu jesteśmy takie kozaki, hej. To wszystko było obliczone na sukces propagandowy, miał pokazać, z jaką swobodą Związek Radziecki, w tym kosmosie się porusza. No właśnie, patrzcie, gazety chłopów przywieźli. nie? tego w domu nie było, list od żony, jest super. 16 stycznia, rankiem, Szatałow rozpoczął manewry przygotowujące e, do dokowania. A godzinie 10.30. 7 uruchomił system IGŁA, system automatycznego dokowania, jeden z pierwszych wczesnych systemów. Strasznie dziadostwo zawodne, ale no, mówimy o 69 roku. Nie mieli wtedy nic innego ani lepszego. Do godziny 11.05 statki komunikowały się ze sobą automatycznie, zbliżając się na odległość 40 metrów. Byli nad Afryką, w odległości tych 40 metrów kiedy Szatałow odłączył igłę i razem z Wołynowem zaczęli ręcznie za pomocą silników korekcyjnych znajdujących się na przedziale załogu, tym instrumentalnym obracać Sojuzami. Należało ustawić je w taki sposób, żeby znajdowały się o 180 stopni w stosunku do swoich wzajemnych położeń. Wygląda to tak, że na kadłubie na przedziale tym lądownika na dzwonie jest umieszczony peryskop, taki normalny peryskop, że tu patrzysz i tam na górze masz wizjer i widzisz i oprócz tego anteny radarowe i radiowe umieszczone na tych modułach orbitalnych, które są odpowiedzialne za telemetrię, za przesyłanie informacji o odległości, o tym, gdzie znajduje się drugi obiekt. Przy pomocy kamer Zbliżali się, to jest kilka centymetrów na sekundę przy tej prędkości, jaką osiągają obiekty na orbicie. To potrafi być około 30 tysięcy kilometrów na godzinę. Połączyli się o godzinie 11.20. Bolec wsunął się w ten lej. On ma takie kotwy na końcu. Do tej pory to tak samo wygląda. System nazywa się z sswp z rosyjska, systema i wnutriennego pierechoda. Wtedy jeszcze nie było wnutriennego pierechoda, ponieważ nie można było wewnątrz przejść. Do tego momentu wrócimy, ponieważ Amerykanie mieli pewne wątpliwości co do tego. Połączyli się, system zaskoczył. Jednemu z kosmonautów na Sojuzie 5 wyrwała się uwaga, którą przechwyciło Centrum Kontroli Lotów w Eupatowie, na Krymie, w jak nastąpiło połączenie sondy z z tym lejem, to jeden z nich pod nosem powiedział zostaliśmy zgwałceni. <śmiech> nie wiadomo, który, bo żaden się nie chciał potem przyznać i oberwać od sekretarzy. <śmiech> <śmiech> Być może to był Wołynow, który pilotował piątkę. Istnieje podejrzenie, że może Chrunow, kosmonauta badacz, który wtedy był powiedzmy, mniej skupiony na tym, żeby pilotować, utrzymywać statek, a mógł sobie pozwolić na bardziej luźne rozważania. W każdym razie, no właśnie. O godzinie 11.20 stało się coś bardzo ważnego. Było to pierwsze duże ponownie osiągnięcie radzieckiej kosmonautyki od czasu lotu Aleksija Leonowa. Zrobili coś, co wcześniej im się nie udało. Agencja TASS natychmiast poinformowała cały świat, że Związek Radziecki doprowadził do powstania na orbicie okołoziemskiej laboratorium kosmicznego o czterech przedziałach. Mieli tu na myśli dwa lądowniki i dwa przedziały orbitalne. Amerykanie, m.in. Dex Layton, jeden z pierwszych amerykańskich astronautów, zwrócił uwagę, że trudno tutaj mówić o jednym, o jednym laboratorium, skoro nie było bezpośredniego połączenia między statkami. Tak Slayton zresztą potem z Rosjanami poleciał we wspólnym locie w 1975 roku w misji Apollo-Soyuz, w której poleciał również Aleksiej Leonow, weteran, ten, który jako pierwszy wyszedł w kosmos. Tam przechodzili już wewnątrz pojazdu. Amerykanie zwrócili na to uwagę, dlatego że oni przygotowywali się do misji Apollo, w której miało po raz pierwszy nastąpić przejście astronautów z modułu dowodzenia Apollo do modułu lądownika księżycowego wewnątrz pojazdowe. Rosjanie twierdzili, że generalnie to oni tak potrzebowali, bo oni tu będą testowali spacer kosmiczny i wszystko jest dobrze. No, Rosjanie, wiadomo, zaplute imperialistyczne karły reakcji, chcieli zdyskontować ten sukces, bo Rosjanie zdążyli przed misją Apollo 9, w której też miało nastąpić dokowanie za misję. Ale mimo wszystko, słuchajcie, połączono dwa statki na orbicie i rozpoczęto przygotowania do transferu załogi. Nikt nigdy wcześniej nie zrobił tego. Nikt nigdy wcześniej w historii świata nie doprowadził do przejścia załogi między dwoma pojazdami w kosmosie. Więc to było niezwykłe przedsięwzięcie. Hrunow i Jelisiejew Przygotowali się do spaceru kosmicznego. Leonow wychodził w kombinezonie Bierków. Wyglądało to trochę tak, jak te strażackie kombinezony przeciwogniowe, duże, masywne potężne. Chrunow i Elisejew wychodzili już w nowoczesnych, jak na tamte lata, kombinezonach Jastry. Zresztą zbudowane na ich podstawie kombinezony Sokoł i ich kolejne modyfikacje są do dzisiaj używane zarówno przez Rosjan, jak i przez Chińczyków. Chińczycy kupili do celów szkoleniowych dwa rosyjskie kombinezony, a potem po prostu wyprodukowali swoje identyczne. Tylko z napisami po chińsku, a nie po rosyjsku. Elon Musk bardzo ładnie powiedział na ten temat, kiedy spytano go, dlaczego on nie zakłada patentów na wszystkie te swoje rakiety ze SpaceXa, silniki całą resztę, on powiedział, no można, tylko po co, skoro tak Chińczycy to ukradną. To była bardzo dobra konstrukcja, przede wszystkim w odróżnieniu od skafandra Leonowa, była bardzo elastyczna i wygodna, umożliwiała ruch rękami, nogami we wszystkie strony. To nie było tak, że jesteś tam w takim jakimś kokonie, tylko faktycznie można było normalnie się w tych Jastrybach poruszać. To było bardzo ważne, bo oni mieli kilka metrów do przejścia po koronie modułu orbitalnego, a następnie jeszcze przez te systemy do dokowania. One teraz są płaskie, krótkie, wystaje tylko sonda, dokujesz do takiego ISS-u i już. A tam to były ogromne, potężne głowice. Hurunow kierował tą operacją, ponieważ był bardziej doświadczony. Między innymi dlatego, że Chrunow był dublerem Leonowa w misji w 65. roku. Bardzo dobrze radził sobie w trakcie ćwiczeń ubieranie, rozbieranie się ze skafandrów, wszelkie e, symulowane manewry i tak No i cóż, był e, 16 stycznia 1969 roku, dokładnie południe czasu moskiewskiego, kiedy e, on i Elisejew w, w pełnych skafandrach otworzyli i rozhermetyzowali, otworzyli właz, rozhermetyzowali przedział orbitalny Sojuza 5. Borys Wołynow w tym czasie siedział szczelnie zamknięty w zahermetyzowanym lądowniku Sojuza 5. To jest tak, że między tymi przedziałami znajdują się włazy, które umożliwiają tak naprawdę rozdzielenie. Tym bardziej, że przedział ten orbitalny jest potem przed lądowaniem odstrzeliwany, odrzucany. Godzinie, o godzinie 12.43 Chrunov jako pierwszy wyszedł na poszycie Sojuza 5 przez otwarty włas wyszedł w kosmos. Nie do końca to wszystko dobrze szło, bo zgiął mu się, splątał mu się jeden z przewodów powietrznych i w związku z tym przestał mu działać częściowo system wentylacyjny. Jelisejew w tym czasie miał wyjść na kadłub i ustawić kamerę telewizyjną, która będzie rejestrować to epokowe, doniosłe wydarzenie. Wielkie osiągnięcie radzieckiej myśli naukowej. Ale ponieważ musiał pomagać koledze, to nie zrobił tego. W związku z tym żaden zapis filmowy z tej operacji, przejścia między pojazdami nie jest dostępny. Jest dostępne tylko kilka zdjęć bo Wcześniej zdążyli postawić na kadłubie aparat. I to tyle. Szkoda trochę, no bo to generalnie rzecz biorąc duża, duża rzecz. Wyszli w przestrzeń obydwaj, mieli relingi takie zamontowane na kadłubach obydwu sojuszów. I generalnie rzecz biorąc, tak jak się idzie po linie, trzymali się ręka za ręką, zaczęli pokonywać tę kilkumetrową odległość. Obydwaj bardzo chwalili sobie. Skafandry, które według ich słów spisały się bez zarzutu. Generalnie poza tym przypadkowym odcięciem systemu wentylacyjnego, które nie było zależne w żadnym wypadku od konstrukcji skafandra, tylko od przypadku... Yy, po 45 minutach znaleźli się w module orbitalnym Sojuza 4. Była godzina 13.30 czasu moskiewskiego. Przedział został zahermetyzowany. Po wyrównaniu ciśnień otwarto wewnętrzny włas między przedziałem orbitalnym a przedziałem dowodzenia Sojuza 4 i Chrunow i Elisejew przywitali się ze swoim kolegą, towarzyszem, kosmonautą szatałową. Operacja, można powiedzieć, powiodła się. W 4 godziny i 35 minut od połączenia statków o godzinie 15.55 węzły cumownicze zostały zwolnione i sojuzy się rozdzieliły. Borys Wołynow, który został na pokładzie Sojuza 5, uruchomił silniki korekcyjne, odsunął się od czwórki i w zasadzie cóż, sukces udało się, prawda? Majsterszyk rozpoczęto przygotowania do lądowania załogi na Pokładzie czwórki. Szatałow odpowiedzialny za dokowanie został przez wszystkich jednogłośnie pochwalony. Było to bardzo udane dokowanie, pionierskie, coś czego nikt wcześniej nie zrobił. Myślę, że no nie będzie tutaj przesadą powiedzieć, że jego osiągnięcia byli dopiero Ludzie, którzy potem ręcznie dokowali do całkowicie martwej wygaszonej stacji Salut 7 w połowie lat 80., gdzie musieli zbliżyć się do martwego, zupełnie zimnego obiektu, który w dodatku kręcił się wokół własnej osi i żeby to zrobić jeden z nich siedział przy peryskopie i strzelał dalmierzem fotograficznym, a drugi ręcznie sterował Sojuzem. To była większa operacja, natomiast tutaj mamy 69. rok. szatałów rozpoczął y, przygotowania do lądowania. Po trzech dobach w kosmosie jego koledzy po dwóch dobach. Bez problemu przeszli przez wszystkie operacje lądowania. O godzinie 9.53 17 stycznia przyziemili na południowy zakód od Karagandy na tendencję kazachskiego SSR. Warunki były ciężkie, bo yy, szalała w okolicy burza śnieżna, było minus 40 stopni prawie, gruba pokrywa śniegu, natomiast lądowanie odbyło się bez przeszkód, ponieważ wylądowali w oznaczonym rejonie błyskawicznie zostali podjęci przez wojskowe śmigłowce. No i co? I pojechali się bawić i chlać. W centrum kontroli lotów w Eupatory upili się absolutnie wszyscy. Mm. No cóż, dane historyczne nic na ten temat nie mówią, ale Istnieje podejrzenie, że w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego też wszyscy chlali. Chociaż oni akurat mieli wtedy na głowie e, trochę innych ważniejszych zdarzeń, o których będzie zamówiony. Natomiast na orbicie został Borys Wołynow na pokładzie Sojuza 5, o którym wszyscy myśleli, będzie dobrze, nie? ci wrócili, tu jest w zasadzie misja jest już z głowy. To będzie rutyna. Chłop wyląduje. Rankiem następnego dnia, kiedy wszyscy skacowani dotarli do Centrum Kontroli Lotów na Krymie, okazało się, że jest, że no to właśnie nie będzie tak fajnie. Po pierwsze, w przewidywanym, na przewidywanym terenie lądowania pojawił się bardzo silny wiatr o charakterze antycyklonu, który mógł bardzo... No, mógł narobić sporych problemów przy próbach podchodzenia, do lądowania na spadochronach. To jest jednak bardzo delikatny układ i przy wietrze przekraczającym pewne wartości spadochrony przestają zachowywać się tak jak powinny i jest bardzo łatwo o problem. Cały czas w dodatku było minus 35 stopni, natomiast okazało się, że jest inny problem, dużo większy. Wołynow przeliczył pewne rzeczy i okazało się, żeby dokonać lądowania mam mniej więcej 9 minut na wykonanie pewnych manewrów. 9 minut, które okazały się czasem zbyt krótkim na przeprowadzenie tak skomplikowanych operacji, jakie były potrzebne, żeby z tej konkretnej orbity Sojuza sprowadzić w to konkretne miejsce. On zgłosił te zastrzeżenia, ale mimo to autoryzowano podjęcie działań Zaczął wykonywać manewry, ale statek nie zareagował w taki sposób, jak przewidywano i te manewry nie przyniosły żądanego skutku. W związku z tym z przesłano pakiet automatycznych danych, które miały uruchomić sekwencję lądowania. Wygląda to tak, słuchajcie, że leci sobie statek lotem bezwładnym po orbicie, w tak zwanym swobodnym opadaniu. Uruchamia się silniki, które powodują zatrzymanie, zwolnienie tego lotu. W tym momencie on traci prędkość utrzymującą go w tym swobodnym spadku na orbicie i zaczyna obniżać orbitę, wchodząc w atmosferę. Im niżej wchodzi, tym atmosfera jest gęściejsza i coraz bardziej sprawia, że on traci pęd i zaczyna opadać zamiast lecieć do przodu. Rozpoczęto tą deorbitację nad Zatoką Gwinejską 5 minut przed wpół do 11. I okazało się, że coś jest nie tak. Statek powinien schodzić, Yy, ustalonym takim eliptycznym lotem, a torem, a okazało się, że po pierwsze nie trzyma się toru, po drugie, strasznie nim lepiej. Coś, w, co nie powinno mieć miejsca, lądownikiem rzuca na wszystkie strony. Nie bardzo wiedziano o co chodzi. Yy, i generalnie rzecz biorąc to wygląda tak. Najpierw na orbicie odstrzeliwuje się tą przednią część, przedział orbitalny, tą kulę. Następnie po odpaleniu impulsu hamującego, kiedy statek zaczyna już wchodzić w atmosferę, odstrzeliwana jest tylna część, ten cylinder z, z panelami słonecznymi, która już jest niepotrzebna, silniki nie są potrzebne. Są jakieś tam y, urządzenia korekcyjne na samym lądowniku. Lądownik obraca się spodem do przodu. Wygląda to tak, że na dole jest tarcza ablacyjna, która pokryta jest kilkunastocentymetrową warstwą materiału wytrzymującego kilka tysięcy stopni Celsjusza, które temperatury są normalne przy przechodzeniu przez atmosferę w wyniku tarcia. Natomiast reszta lądownika jest pokryta materiałem ablacyjnym, y, dużo cieńszą warstwą, no bo tak tylko na zasadzie lecą płomienie z boku, żeby tam coś się nie zapaliło. A u szczytu lądownika znajduje się włas, który służy tylko i wyłącznie do hermetyzacji przejścia między modułami. Mianowicie okazało się, że ten przedział orbitalny nie oddzielił się od przedziału narzędziowego i że Wołynow schodził sojuzem, który tak naprawdę w dwóch trzecich był jeszcze w całości. W związku z tym, że zmieniony był środek ciężkości, to Wołynow schodził lądownikiem nie tak jak powinien tarczą ablacyjną do przodu, która cały czas przylegała do przedziału narzędziowego, tylko włazem międzypojazdowym do przodu, jakby głową w dół, zupełnie odwrotnie niż powinien. Zorientował się co do tego, kiedy wyjrzał przez okno i zobaczył, że z tyłu za oknem ma nadal panele słoneczne, które już od kilku minut nie powinno ich tam być. One powinny były zostać ostrzelone na orbicie razem z całym przedziałem. Dlaczego to był problem? Chociażby dlatego, że schodząc w ten sposób statek po prostu wyspłonął, poszycie lądownika nie było przygotowane i również dzisiaj w Sojuzach nie jest przygotowany do tego, żeby schodzić w tą stronę. Po to jest tarcza ablacyjna, ciężka, gruba i żaroodporna, żeby wykorzystać ją do podejścia do lądowania. Tak, a poza tym tylko tylko na rynkę i... Oczywiście, że tak. Nie ma sterowności pojazdu schodzącego w ten sposób. Ciekawostką jest to, słuchajcie że e, dwukrotnie dokładnie ten sam problem wystąpił w trakcie lotów sojuzów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Za pierwszym razem lecieli tylko Rosjanie i, i nikomu się nie przyznali, że mieli taki faka. Za drugim razem załoga była międzynarodowa. E, no, był straszny skandal Kos kosmiczna, absolutnie awantura. Ostatecznie zupełnie przeprojektowano e, system odrzucania modułu Teraz jest to robione pirotechnicznie w całości. Wszystkie te stworznie są po prostu wybuchane i jakby odstrzeliwane są te przedziały. Ale wracamy. Jest rok 1969-18 stycznia. Borys Wołynow schodzi z orbity niewłaściwie skonfigurowanym statkiem. Na dole we wpatoli siedzi Mission, e, szef radzieckiego programu kosmicznego odpowiedzialnego za Sojuzy i obydwaj Przypominają sobie, co zdarzyło się półtora roku wcześniej, kiedy Władimir Komarów roztrzaskał się sojuszem 1 o Ziemię i zginął. Nagle wszyscy uświadamiają sobie, że w zasadzie za chwilę starzy się właśnie coś takiego. Wołynow który jest na orbicie i nie może zrobić nic. No może z wściekłości kopać nogą w burtę, ale nie ma systemów pozwalających mu rozdzielić obydwa moduły statku. I ludzie, którzy siedzą na Krymie i nie mogą zrobić nic nie mają systemów, nie mają żadnego sprzęgu automatycznego, radiowego z tym statkiem, którym mogliby cokolwiek zrobić. Tym bardziej, że w momencie, kiedy statek wchodzi w atmosferę, tarcie jest tak ogromne, wytwarza się tak ogromna temperatura, że ze statkiem nie działają połączenia radio. Atmosfera jest zbyt gorąca, żeby dopuszczała jakąkolwiek komunikację. W tej wysokiej ok. temperaturze wytwarza się ogromna ilość ionizowanej Baterii, tak. na prostu do... Fole radiowe nie przechodzą. Nie przechodzą przez Nie ma szans. I słuchajcie, sytuacja jest taka. Wołynow leci w dół, jak kamień, nie kontrolując zupełnie trajektorii, do przodu. Z przodu znajduje się włas międzypojazdowy. Włas, który generalnie rzecz biorąc świetnie sprawdza się w próżni, ale absolutnie nie jest przygotowany do pracy w atmosferze przy temperaturach rzędu kilku tysięcy stopni. Włas który najpierw pod ogromnym ciśnieniem zaczyna wyginać się do środka, a następnie zaczynają płonąć w nim gumowe uszczelki, które odpowiadają za to, żeby próżnia nie wdarła się do przedziału lądownika. W związku z tym, że one zaczynają płonąć, to do środka dostaje się toksyczny gryzący dym. A pory z wołynow siedzi tam i pod nosem powtarza w półko tylko, tylko spokojnie. Tylko spokojnie. Bo nic innego mu już nie zostało. Na zewnątrz jest 5000 stopni. I o ile tarcza ablacyjna pokryta jest kilkunastoma centymetrami materiału ablacyjnego, to samo poszycie trzema. Trzy to jest tak kilka razy za mało, żeby w ogóle mówić o jakichkolwiek szansach. Jest taka miejska legenda, trudno powiedzieć na ile prawdziwa, ale w tej sytuacji jeden z żołnierzy obecnych w centrum kontroli nadal podobno zdjął czapkę, przeszedł po wszystkich, zaczął zbierać pieniądze nawdowe i, i sieroty po kosmonaucie Wołynowie. Podobno wszyscy sięgali głęboko w porcele i sypali ruble. On spada, pali mu się uszczelka włazu, który za chwilę zresztą zostanie wysadzony z, ze swojego mocowania i wpadnie do środka demolując przedział. W dodatku on jest w, w fotelu, który jest do góry nogami w stosunku do tego, co powinien być. Normalnie przy lądowaniu powinien być wciskany w fotel pod, pod wpływem siły ciążenia, a tymczasem, ponieważ znajduje się w odwrotnym e, położeniu, to wisi na pasach. Wisi na pasach, w których to potężne przyspieszenie praktycznie go wyrywa. W związku z tym też trochę brakuje mu e, oddechu. Cały czas powtarzam sobie bez paniki, bez paniki i w pewnym momencie pod wpływem tej gigantycznej temperatury wybuchają zbiorniki z paliwem, które były w przedziale instrumentalnym. Wybuchają i ostatecznie to szarpnięcie sprawia, że przedział instrumentalny odrywa się od lądownika. Lądownik zaczyna zupełnie bez kontroli koziołkować, próbując ustawić się zgodnie ze środkiem ciężkości, który ostatecznie ustala się. Z przodu znajduje się tarcza ablacyjna, z tyłu bezpieczny, praktycznie całkowicie urwany i spalony włas międzypojazdowy. I Borys Bołynow, który bez absolutnie żadnej kontroli nad statkiem, leży teraz wciśnięty zgodnie z planem w fotel. I może jeszcze mieć tylko nadzieję, że... Spadochrony, nie Tak, że to wszystko zadziała, bo na dobrą sprawę jesteśmy w sytuacji, w której jest już prawie za późno na otwarcie spadochronu. Sojusz spada jak kamień torem balistycznym, który... Jest przewidziany jako awaryjne podejście do Ziemi, ale to jako naprawdę już podejście ostatniej szansy. One schodzą po paraboli, która jest specyficznie wyliczona, tak żeby wszystko zadziałało. On spada jak kamień. Otwierają się spadochrony. Nie wszystkie, bo linki jednego z nich zostają splątane, w związku z tym spadochrony nie mają takiej siły hamującej, jak powinny mieć. E, tuż przed lądowaniem odpalają się retrorakiety. To są te małe rakiety, które mają samo uderzenie o ziemię zamortyzować. Jedna z nich zawodzi, w związku z tym Borys Wołynow przyziemia z e, prędkością kilkukrotnie większą niż e, powinien. Bajkał uderza o ziemię, miał lądować w Kazachstanie, uderza o ziemię e, na Uralu. Wali o ziemię z tak potworną... E, prędkością niedaleko Orenburga. Przy czym mówimy to o Związku Radzieckim, więc niedaleko to jest kilkadziesiąt kilometrów. Być mi 11.08. Borys Wołynow zostaje wyrwany z fotela, pęka uprzącz po prostu. Jest to tak niesamowita siła, że faceta wyrywa z fotela, uderza głową o konsoletę, łamie sobie sześć zębów i leży. Słuchajcie, leży, jest absolutnie cicho. Lądownik Sojuza 5 Spoczywa w metrowej warstwie śniegu gdzieś w, w górach na Uralu. I dokoła nie ma nic. Borys Wołynow leży na konsolecie z połamanymi zębami, wypluwa krew. Bierze głęboki wdech, otwiera włas, wychodzi na zewnątrz. Na zewnątrz jest minus 40 stopni śniegu po pas, a on jest w kombinezonie wewnątrz pojazdowym. Jeżeli z Was nikt tego nie widział, to jest taki gruby dres. Te kombinezony nie są przystosowane do niczego, oprócz tego, żebyś wygodnie był w stanie przez kilka, bądź w najgorszym wypadku kilkanaście dni w późniejszych misjach siedzieć sobie wewnątrz statku, żeby nie krępowało Ci ruchów. E, Ma świadomość tego, że upadł zupełnie nie wiadomo gdzie i że prawdopodobnie we również nie wiedzą do końca gdzie. Ponieważ ostatni moment przelotu był pochławiony komunikacji. Zanim go znajdą może minąć kilka, być może nawet kilkanaście godzin. W tym momencie e, towarzysz Wojnow podejmuje jedyną możliwą do podjęcia decyzję. Wychodzi, porzuca kapsułę i idzie w kierunku smugi dymu, którą widzi na horyzoncie. Idzie przez 6 kilometrów, aż ostatecznie zmarznięty, zziębnięty, z powybijanymi zębami, z rozkrwawionymi dziąsłami. Wchodzi jakiemuś uralskiemu wieśniakowi do chaty i zostaje tam do rana. Nad ranem przylatują wiertalioty, znajdują kapsułę pustą, znajdują ślady w śniegu, idą po tych śladach i znajdują Wołynowa w szoku fizycznym, psychicznym, ale żywego, zdrowego, trochę spuchniętą gębą i bez kilku zębów. Wołynow patrząc na nich zadaje im tylko jedno pytanie, czy ja osiwiałem? Facet, który dwa razy wymknął się śmierci, bo dwa razy żegnał się już z życiem, udało mu się. Kilka godzin później jest już w Rosji. Cała prawda o tych wydarzeniach, o tym jak wyglądał lot sojuza 5, jak wyglądało lądowanie, zostaje na wiele, wiele lat utajniony. Informacja o tym, jak w rzeczywistości Boris Wołynow w jaki sposób wylądował i jak mało brakowało do tragedii ujrzała światło dzienne dopiero w 1996 roku, kiedy otwarto radzieckie archiwa w trakcie współpracy w ramach programu Shuttle Mir między Amerykanami a Rosjanami. A wszystkie szczegóły tego, jak to wyglądało, co było przyczyną tragedii, co było przyczyną awarii, wyszły na jaw dopiero w 2007 roku, kiedy do identycznej awarii doszło w trakcie lądowania Sojuza TMA-10, o której wspominałem. Ale słuchajcie, to nie jest koniec. Bo generalnie rzecz biorąc, jak się ma coś pieprzyć, to się pieprzy wszystko. kosmonauci we czwórkę wracają do mostu. Bez problemu. Tymczasem hmm, okazuje się, że w momencie, kiedy oni byli na orbicie i zostawali gierojami sowieckiego Sojuza i zasługiwali sobie właśnie na gwiazdy Złote Gwiazdy Lenina to yy, miała miejsce zmiana warta. Pierwszym sekretarzem KC PZPR nie przepraszam, KPZR yy, zostaje Leonid Breżniew zupełnie nowy człowiek odchodzi jego poprzednik w y, mrok pamięci. bohaterowie zostają powitani przez towarzysza Breżniewa na lotnisku Wnukowo 2 a następnie przewiezieni na Kreml gdzie mają odebrać oznaczenia? Leonid Breżniew jedzie jedną limuzyną, towarzysz pierwszy sekretarz, a bohaterowie kosmonauci Szatałow, Wołynow, Jelisejew i Chrunow wraz z towarzyszącym im weteranem misji poprzedniej, Sojuza 2-3, Georgijem Bieregowojem jadą drugą limuzyną. Tutaj nie ma zgodności, bo są źródła, które podają, że jechali tym samochodem Biregowo, Leonow, Andrian Nikołajew, jeden z pierwszych kosmonautów i Walentina Tereszkowa. Na potrzeby tej historii przyjmijmy, że lecieli, jechali tam bohaterowie Sojuzów 4-5. O co chodzi? W tym czasie z Armii Czerwonej zdezerteruje dez chorąży Wiktor Ilin. Odszczepieniec Prawdopodobnie imperialistyczny szpieg i zdrajca radzieckiego narodu, który otwiera ogień do pancernej limuzyny ZIU 111 G z pistoletu maszynowego. W wyniku tego zamachu Ilin cóż ma wrażenie, że ostrzeliwuje limuzynę Leonida Breżniewa. To nie jest prawda, strzela do bohaterskich kosmonautów. W wyniku ostrzału śmierć ponosi kierowca limuzyny. Birej zostaje ranny w rękę pokaleczoną odłamkami szkła. Żadnemu z pozostałych kosmonautów nic się na szczęście nie stało. Natomiast no, trzeba przyznać, że takie powitanie po, po tak dramatycznym locie to już jest troszeczkę za dużo. Misja Sojus 4 i Sojus 5 to był wielki sukces nie tylko z powodów propagandowych, kiedy Związek Radziecki pokazał, że o, słuchajcie, potrafimy. Po pierwsze udało im się e, uprzedzić misję Apollo 9, w której Rosjanie dokonali przejścia załogi z modułu dowodzenia do modułu księżycowego. No ale znowu byli drudzy. To już nie było to samo. Faktem jest, że Amerykanie przeszli wewnątrz pojazdów, więc to to była trochę innej klasy operacja, no, mimo wszystko. Rosjanie także jeszcze wtedy wierzyli, że na ten Księżyc polecą. I wszystkie te manewry, które Szatałów i Wołynow wykonali na orbicie, pokazywały, że możliwe jest połączenie na orbicie pojazdów, przelot, manewry bardzo skomplikowane, potrzebne podczas lotu na Księżyc, oraz przejście z Sojuza do lądownika księżycowego. Oni planowali, że to przejście w odwrotnie niż u Amerykanów, gdzie oni przychodzili za pola do lądownika wewnątrz pojazdu, odbędzie się właśnie tak jak zrobili to Hrunow i Elisiejew, czyli za pomocą spaceru kosmicznego. Tak jak wymieniono między Amurem a bajkałem załogi. Cóż, no, jeszcze jedna rzecz, mianowicie mieli laboratorium kosmiczne na orbicie. Przez kilka godzin, przez 4,5 godziny, mieli coś, co. W materiałach propagandowych nazywano tak, trochę, na wyrost stacją kosmiczną, orbitalnym laboratorium. Nie trzeba było długo czekać, bo sojuzy na prawdziwą stację kosmiczną z pierwszą z celi Salut poleciały już w 1971 roku. Na stację Salut 1, która pierwotnie nazywała się Zarya, poleciały dwie załogi. Pierwsza z Sojuzem 10 która nie dała rady zadokować. Automatyczny system igła zawiódł i musieli wrócić. Druga na Sojuzie 11 poleciała, spędziła 21 dni na pokładzie stacji salut ale niestety cała załoga zginęła w trakcie powrotu na ziemię. Przy czym to jest już historia na zupełnie inną prelekcję. Dzisiaj było tylko o Sojuzach i myślę, że na tym możemy spokojnie zakończyć. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, gdyby ktoś z Was miał ochotę drążyć dalej, to ja pracuję, ale pracuję od dawna i szczerze mówiąc nie jestem w stanie podać żadnego sensownego terminu zakończenia nad książką, która będzie poświęcona właśnie radzieckiemu programowi pas orbitalnych i do której ta dzisiejsza prelekcja o Sojuzach jest jakby wstępem, przygotowaniem, bo to co Rosjanie wyczyniali potem przez całe lata 70. i 80. na sześciu kolejnych stacjach w Salut i na Mirze. Mm. Powiem Wam, że mało jest filmów fantastycznych, które mają taki rozmach i opadę rzeczy, <laughs> które tam się Jeszcze raz, dziękuję Wam bardzo, że przyszliście.